Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 25 lipca 2015 roku Słuchacie właśnie 39. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas Niestety jestem tu dzisiaj w pojedynkę Chociaż no nie taki był plan, bo wstępnie planowaliśmy trójgłos Ale niestety wczoraj, 24 lipca, święto policji Skóra i dżery trochę za dużo wypili i tak jakoś wyszło, że no mieli tutaj być, a chwilowo nawet telefonów nie odbierają. Więc no jestem sam, ale ale cóż, nic nie szkodzi. W pojedynkę też powinna być fajna solubeczka Chociaż w sumie może jeszcze spróbuję zrazu zadzwonić, tylko chwila. ta okej. Okay. no tak nic z tego, Jerry wczoraj musiał tak dać wpalnik, że dzisiaj jest e, czasowo nieosiągalny, ale zobaczymy jeszcze skórę, chwila, chwila. Skóra, skóra, dobra. Lol. Słyszycie? Nie wiem, czy słychać przez mikrofon, ale brzmi tak, jakby był za drzwiami. Czekajcie. Eee. Telefon. Okej. Okay. Squiga? Jaggy? Halo? Stajesz. Stajesz. O, wybudził nam się. Mistrz podcasterski. Witaj, Szymas. Jesteś aresztowany. Masz prawo zachować milczenie, a wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie w sądzie lub tutaj. Pogrzało cię, człowieku. O! Teraz grzecznie nagrasz ze mną podcast. Prawda? Uch, przesta... Mando. Prawda? Tak. Czekam. Jednak będziemy mieli dzisiaj gościa. Witam cię Mando. Witam ciebie Szymas i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I... Y Porozmawiamy sobie dzisiaj o amerykańskiej produkcji z 88 roku. O filmie Maniak Kop. W polskiej wersji językowej różnie to bywało. Glina maniak, maniakalny glina, lub maniakalny, man, maniakalny gliniarz. Nie przeginaj, bo wiesz, jeszcze możemy inaczej porozmawiać. Mm -hmm. Ej. Ej. Wina Maniak. Tak, i jest to film Larego Coena. Tak, Larego Koena, o którym zresztą wspominaliśmy jakiś czas temu w mistrzach w odcinku dotyczącym mistrzów horroru. Nie wiem, czy będziemy się dzisiaj rozwodzić jakoś szczególnie na ten temat, chyba nie. Nie, już powiedzieliśmy wystarczająco dużo chyba. Bez sensu się powtarzać. Odsyłamy po prostu do tego odcinka skoro tak chcesz. I jest to film ze scenariuszem tak właściwie, like Coena, a w reżyserii Williama Lustiga. Oglądałeś coś, Lustiga? Takiego nazwiska? To ja nie pamiętam, poczekaj. Że znaczy, ten koleś ma gigantyczną w ogóle filmografię jako producent i to takie to są... Bo jako reżyser to nie, to widzę 12 filmów i z nich widziałem chyba tylko oryginalnego maniaka no i, i, i, i, trzy, i trzy części maniakalnego gliniarza, czy tam gliniarza maniaka w ogóle widzę koleś ma <grym> często maniak w tytule tak, maniakalnego glinę i maniaka nakręcił, a poza tym jest producentem w sumie dziwnych produkcji jest głównie producentem wykonawczym jakichś niby shortów dokumentalnych o tytułach w stylu nie wiem no dziwnych tytułach sobie wejście nie będę próbował tego teraz przytaczać z pamięci bo powiem coś jeszcze głupszego w każdym razie ten duet stworzył nam glinę maniaka jest to film w jakiś tam sposób kultowy ale do tego pewnie wrócimy za chwilę a teraz może słówko o fabule ogólnie akcja przenosi nas do Nowego Jorku w, w ubiegłego stulecia tam właśnie nie wiem lata 80 coś takiego i po ulicach Wielkiego Jabłka grasuje pewien psychopata, który w mundurze policjanta morduje pod osłoną nocy przypadkowo osoby. Nie wiadomo do końca, kto to jest, to jest po prostu jakiś postawny facet w mundurze. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to jakiś przebieraniec, czy może właśnie rzeczywiście policjant, który, nie wiem, zdezleterował, który no, przeszedł na ciemną stronę mocy. W każdym razie w świecie przedstawionym informacja na ten temat wycieka do mediów, oczywiście robi się spora afera, ludzie stają się niechętni wobec funkcjonariuszy, a policja nie radzi sobie za bardzo z tą sytuacją i może tyle na razie, by nie spoilerować za wiele. Jeżeli o mnie chodzi, to ja do tego filmu miałem gigantyczny sentyment, bo to było coś, co ja w latach już 90 w erze kaset wideo no, katowałem i po prostu ten film y, w mojej pamięci zapisał się jako coś naprawdę wspaniałego i y, ten powrót był no, pod różnymi względami <głos> <głos> różny i dobry i zły dobrze to ująłeś bo właśnie ja też ten film widziałem już jakiś czas temu no, bo to nie jakiś czas temu a lata temu i pamiętałem dosłownie miałem tylko jakieś delikatne przebłyski gdzieś tam z tyłu głowy a jednak film jako całość jakoś mi się tam zamazał w pamięci i no, jakiś tam sentyment pomimo wszystko pozostał tak wspominałem, właśnie jakie były twoje wspomnienia, bo u mnie to co pamiętałem to to, że film w jakiś tam sposób szokował był dość dosadny, brutalny i przede wszystkim pamiętałem, że ten główny antagonista, ten tytułowy maniakalny glina, gliniarz, był przerażający właśnie, wielki, niebezpieczny, bez twarzy. No bardzo podobnie. I czekałem właśnie na to. Bardzo podobnie, bo jego twarzy przez cały film w zasadzie nie widzimy. On cały czas się skrywa w cieniu, chodzi jak... jak jak jakaś przerośnięta wersja Terminatora z jedynki. Ten film ma zresztą podobny klimat, ja troszeczkę niepotrzebnie sobie zacząłem przed chwilą odświeżać Terminatora, bo przez to naprawdę <giby> <giby> gigantyczna różnica między tymi dwoma filmami, ale, ale ja tak zapamiętałem właśnie trochę Maniakalnego Gliniarza jako, jako taki naprawdę cholernie straszny pod pewnymi względami film o właśnie takim e, zabójcy niczym właśnie e, taki horrorowy Terminator, który w końcu, gdy pokazuje twarz, to robi się jeszcze Straszniej. Aktor, który wciela się w rolę maniakalnego gliniarza no to po pierwsze on w ogóle twarz ma taką no niewyjściową, miał bo, bo zmarło mu się w tym roku w marcu, no a tutaj jeszcze dochodzi charakteryzacja blizny na twarzy i tak dalej i to przetrwało próbę czasu w moim przypadku, to działało bardzo podobnie niestety no ja pamiętałem, że ten film jest osadzony w latach 80. i jest przesiąknięty klimatem lat 80. -tych. nie pamiętałem, że to aż tak mocno od tego bije bo po prostu ten film jest przesiąknięty głupi, no i, i, i to taka, taka esencja yy, kina akcji yy, z tamtych lat, okraszona takim właśnie horrorowym klimatem tutaj wylewa się na każdym kroku do tego jeszcze obaj oglądaliśmy wersję z lektorem co nie pomogło, bo y, to był lektor no, typowy jak na tamte lata do tego on y, dość mocno zagłuszał te oryginalne dialogi, także nawet ciężko mi było stwierdzić czy te rozmowy aktorów są autentycznie tak głupie czy, czy po prostu y, fantazja naszego przykładu polskiego z, z tamtej epoki jest no, troszeczkę poniosła jeszcze to na, y, głupotę tego filmu na inne wyżyny, no, ale naprawdę y, jak się słucha dialogów w tym filmie, to, <gryw> no, to skutecznie... Y, y, y, kontrastuje z, z, tym, z tym klimatem, który próbują wytworzyć za pomocą właśnie naszego tytułowego maniaka. A ty jesteś glina? Jasne kurwa, że jestem. A ty kim jesteś? Odpierdol się. No właśnie tak powiedziałeś oglądaliśmy ten film z lektorem, ja także i w pierwszej chwili, gdy usłyszałem lektora to uśmiechnąłem się, bo właśnie przypomniał się ten klimat dawnych seansów sprzed no już kilkunastu lat i pomyślałem sobie, że w sumie to może i dobrze, że mamy taką wersję, bo właśnie będzie łatwiej się wczuć, ale lektor jest tak zły i to tłumaczenie też jest tego filmu czasami tak absurdalne do tego. Ja się teraz zastanawiam, czy to był standard tamtych czasów, czy może akurat w tym przypadku to poszło tak źle, ale mam wrażenie, że ludzie nie znali wtedy takiego pojęcia jak synchro, bo tutaj ten lektor czasami gada zupełnie jakoś tak poza tymi bohaterami. Nie wiem, jeden coś powiedział, drugi coś powiedział, dopiero potem się włącza lektor, nie wiadomo w końcu, który co mówi, bo nie słychać w ogóle oryginalnych głosów praktycznie. I mnie to trochę wkurzało i ogólnie realizacja, no to jest stary film, z, może no z nie najlepszym większym budżetem, co też widać, ale tam, to to tam mało istotne, to co mnie trochę wkurzało, ale to akurat pewnie też przez podcasty i tego typu rzeczy, to fakt, że dźwięk tam czasami jest realizowany tak masakrycznie. Oh. Oh, to tylko to oh, Odgłosy po prostu tak słychać, że jest niby, jest cios i dopiero po tym ciosie już chwilę później słychać jakiś odgłos, który ma symulować uderzenie, czy tam niby zamach właśnie pałką, ręką, nożem i... No ja to tak mocno słyszałem, że to tak nie gra. A. Ja się obawiam, jeżeli chodzi o tłumaczenie, to akurat się obawiam, że takie były po prostu standardy. W filmach tego typu tam raczej mało kto przykładał wagę, jak mało kto z widzów przykładał wagę do dialogów, tam nie, nie tego oczekiwali wtedy widzowie. Zresztą, tak jak mówisz, lektor zagłuszał połowę ścieżki to po drugie, a po trzecie w tamtych czasach, wiesz, angielski też nie był aż tak opanowany w naszym społeczeństwie jak jest teraz, także Poza tam kilkoma zwrotami to większość ludzi po prostu i tak nie znała tego języka, więc mam wrażenie, że tak się po prostu tłumaczyło wtedy filmy. Zresztą tak naprawdę w tej chwili tłumaczenia też są koszmarne, oficjalne tłumaczenia, także to się tak naprawdę wiele nie zmieniło, tylko że nie czyta ci człowiek i, i, i nie wali to tak po uszach. i Odpierdol się. No i, i ogólnie filmy trochę in, inne są, no ale to, to się zgadzam, realizacja tego filmu jest momentami koszmarna. Hej hey, ty, łapy. Co? Spokojnie, co wyprawiasz? Odlewałem się. Ze spływą w łapie mogłeś sobie odstrzelić jaja. A do tego dochodzi jeszcze głupi scenariusz, bo y, klimat to jedno, no, klimat udało się tutaj jakiś tam wytworzyć, nawet udało w moim przypadku się go nie, nie zabić czasami, ale scenariusz no, jest po prostu głupi. No. No, ten film jest po prostu głupi. No. Już, już pomijam te wszystkie, znaczy nie, nie pomijam, bo o tym wspominam. No. Te nienaturalne wszystkie zachowania to też takie typowe dla kina akcji lat y, 80. Y, wiesz, rozmowa jakiegoś, nie wiem, detektywa policji z komisarzem policji to, to po prostu... A to było genialne! Bo przełożeni z policji w tym filmie są no, popieprzeni totalnie. No bo taki, bo... Ale wtedy tak często było w tamtych filmach. to Po prostu t, t, t, rozmowa ogólnie policjantów, kogokolwiek, no, dziennikarzy z policją, to, to, to ja, ja nie wiem właśnie. To, to, tak się naprawdę wtedy kręciło filmy akcji, bo, bo, bo w dużej mierze ten film jest filmem akcji. No. A tak na marginesie. Czy to nie pan usiłował się zastrzelić parę lat temu? Pistolet sam wypalił. Pistolet wypalił. Dokładnie w 10 dni po tym, jak pański partner został zastrzelony w czasie służby. Pański pistolet przypadkowo oczywiście sam zaczyna do pana strzelać. Nie uśmiecha się pan zbyt często od tamtej pory. Ale właśnie mnie to zafascynowało, bo tutaj mamy dwie takie rozmowy typowo, e, typowe z cyklu jakiś tam policjant, taki przeciętny i jego przełożony. I w pierwszej przełożony ciśnie podwładnemu, e, znaczy jego prowadzą niby normalna rozmowę na temat śledztwa, po chwili przełożony zaczyna cisnąć podwładnemu, że ten kiedyś próbował się zabić, to tak perfidnie. Tak A czy to nie ty kiedyś próbowałeś strzelić sobie w łeb? Pistolet ci wypalił, tak? Przypadkiem. O, wiecie, no w ogóle jakaś psychoza, a jeszcze w takiej sytuacji. A potem mam drugą osobę z przełożonym i, przełoż i nagle te podwładny rzuca tekst, że przepraszam, od kiedy cię interesuje moje życie prywatne, a przełożony, odkąd twoja żona została znaleziona martwa w zapluskwionym pokoju motelowym z uśmiechem od ucha do ucha. A wy wtedy wiecie. <dum> P stary chyba, nie powinieneś tego mówić. No, tradycyjnie komisarz policji to jest czarnoskóry, znerwicowany, lekko człowiek. I wiesz, te dialogi, one... Tutaj nie ma co zwalać na lektora, bo one po prostu wszystkie były koszmarnie głupie. No. Yy, film zaczyna się od sceny, gdzie dwóch oprychów takich yy, też typowych dla tamtej epoki goni laskę i chce, chcą ją okraść. No. I nagle pojawia się ten maniakalny gliniarz nie wiadomo skąd, wielka, wielki jak stodoła, stoi yy, milczący w cieniu. Na cmentarzu jeszcze jakimś na obrzeżach Nowego Jorku. I, i tak ogóle. jak Laska myśli, że on ją ratuje, tak on ją zabija, tych kolesi zostawia. No i ci kolesie zostają aresztowani i tam krzyczą to nie my, to nie my, to zrobił policjant. No i wielki jakiś detektyw z, z wieloletnim stażem Nagle zaczyna yy, jakąś krucjatę, bo dwóch oprychów powiedział, że to zrobił policjant, więc to na pewno zrobił policjant i zaczyna prywatne śledztwo, czy to zrobił policjant, a jak komisarz nie idzie mu na rękę, to ten idzie do prasy, żeby prasa nagłośniła temat, bo to na pewno zrobił policjant. No, to wszystko jest tak nielogiczne, tak się nie trzyma kupy, tak jest głupie, że to po prostu wiesz, no naprawdę się robi słabo. Do tego motywacje naszego mordercy. Teoretycznie, to znaczy nie teoretycznie, no praktycznie w środku filmu poznajemy tożsamość mordercy, poznajemy jego genezę, y, mamy retrospekcję, dowiadujemy się kim on jest, w jaki sposób doszło do tego, że on znów jest na ulicy i tak dalej. Pomimo, że to jest też głupie, to, to jednak no jest jakaś tam liniowość, ciągłość, no jest jakaś tam ciągłość faktów. Tak i to ma być historia zemsty, bo on ma się niby zemścić na konkretnych osobach. Tak, no tylko, że właśnie, no tutaj on zabija po prostu losowo wszystkich. Nieważne, czy to jest jakaś y, policjantka, która pod przykrywką y, robi za prostytutkę, y, czy to jest ofiara napadu, która ucieka Bogu ducha winna kobieta, czy to jest jakiś losowy facet idący ulicą, któremu gębę wciska w, w zasychający beton, czy to jest... Y ja nie skumałem y w ogóle o co chodzi w tej scenie, a czy ja myślę, że po prostu y no jakieś tam morderstwo, a gdy w następnej scenie zobaczyłem, że grupa gości chyba młotem, w jakimś wiertłem próbuje ten beton rozwalić, żeby wyciągnąć zwłoki, włogi, by rozkumałem o co chodziło. Tak sobie myślę poważnie. Nie no, on go udusił o ten beton i zostawił tak, no i zasechł koleś przez noc, nie? On tam nie, nie stał z nim, raczej nie czekał, aż beton zaschnie, nie? No tak, ale tak czy siak, no naprawdę musieli dać beton, nie mógł po prostu... Um, ogólnie wygląda to na to, jakby on się chciał zemścić na całej policji. I teoretycznie zaczyna to w taki głupi sposób, że właśnie zabija losowe osoby w stroju policjanta, więc społeczeństwo traci zaufanie do policji. Tam są różne pikiety, ludzie sięgają po broń, ludzie boją się policji, uciekają przed nią, atakują policjantów i tak dalej. I to jest bardzo fajny wątek w gruncie rzeczy, tylko że tak naprawdę on nie pasuje do motywacji, bo okazuje się, że w gruncie rzeczy on nie ma sensu, to działanie konkretne, nie? bo tak ogólnie taki pomysł, że ktoś jako policjant dokonuje zbrodni i potem ludzie buntują się przeciwko policji, no to ja to uznałem, że za coś bardzo właśnie intrygującego, ciekawego, co można fajnie pokazać, ale jak rozmawialiśmy chwilę przed podcastem, to doszliśmy do wniosku, że no jednak nasz antagonista nie powinien czegoś takiego robić, bo to stoi w sprzeczności z jego, powiedzmy, światopoglądem, jeżeli można o czymś takim tutaj mówić. No tak, no bo to nie policja go wyrobiła, nie? No właśnie. I... On nie chciał się mścić na policji, tylko na jakichś tam wyższych, na, na politykach i tak dalej. No właśnie. Nie. No. A Tutaj robi, robi rozpierduchę, no najpierw zaczyna od tego, co mówiłem, na mieście, potem robi wielką rozpierduchę właśnie już wśród policjantów. To też scena niczym, niczym w Terminatorze yy, wpada na, na komisariat i, i, i kosi. Po trzecie udaje mu się wrobić naszego głównego bohatera, o którym jeszcze nie mówiliśmy, młodego policjanta w te morderstwa. Wrabia go... Pff. No ale potem kontynuuje swoje morderstwa. No i to tak w skrócie w zasadzie wszystko. No to jest wszystko w, w dużym skrócie. No na końcu mamy rozpierduchę. No i, i jeżeli chodzi o, o fabułę, no to to, to to jest w zasadzie wszystko, chyba że znów czegoś zapomniałem. Nie, ale właśnie to jest zabawne, bo w sumie jak się o tym tak mówi, no to, to brzmi pewnie strasznie. Myślę, słuchacze tak słuchacie sobie i tak w ogóle, o czym oni pitolą? W ogóle co oni oglądają? No chyba, że znacie ten film, tak? Ale jeżeli nie znacie o takie... No i co? No i chodzi koleś po mieście, no i zabija, no i tam kogoś wyrobił, no i zabija dalej, no i na koniec pewnie zabija więcej osób, albo tam jego zabijają, no i... O co chodzi? Jeszcze jest stary film, źle zrobiony, ze złym dźwiękiem, złym niefortunem. No, my się nadal tym jaramy. Przynajmniej ja się jeszcze jaram. Nie wiem, jak ty po, po, po wtórnym sensie, ale to w, po, w podsumowaniu nam dokładnie powiesz. No bo ja się cały czas tym filmem jaram. No Ja mogę też też powiedzieć, że właśnie ja nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, bo miałem jakieś tam miłe wspomnienia w pamięci. Wspominałem, że był to film straszny, taki, który zrobił na mnie duże wrażenie. A tutaj początkowo tego wrażenia nie było. Właśnie pierwsze pojawienie się naszego maniaka, no pojawił się, no spoko, ale no nic więcej. Tak po prostu jakaś tam scena, jedziemy dalej z fabułą. Tak naprawdę dopiero od połowy, od drugiej połowy, gdy przypomniałem, że film przypomniał mi ten origin story. Naszego antagonisty, gdy była ta scena w więzieniu, później cała scena na komisariacie, dopiero wtedy, że scena w więzieniu była tak masakrycznie źle zrealizowana, że się śmiałem, chociaż ona powinna być straszna. Ale chwilę później mamy scenę na komisariacie i na komisariacie już... Nie, chwilę wcześniej na komisariacie chyba. Nieważne. Scena na komisariacie sprawiła, że miałem ciary na plecach, bo znowu poczułem ten klimacik, wczułem się, była w miarę sprawna realizacja i już do końca oglądałem się to w miarę dobrze, przy czym, no właśnie, no jakoś ta pozycja filmu kultowego w moim odczuciu została utrzymana, ale jednak dopiero teraz zauważyłem, jak zły to jest film, bo nie mogę powiedzieć, że on jest dobry. On jest w jakiś tam sposób specyficzny, no zapisał się jakoś w historii tego gatunku, ale on jest kolejnie zły, no pod prawie każdym względem. No, no ja właśnie nie wiem w sumie, nie wiem dlaczego on stał się tak kultowym filmem. Chyba, chyba właśnie dla, przez postać mordercy, bo po pierwsze jest nietypowa, po drugie jest dość straszna, no i ten jakiś tam taki ciężki klimat się utrzymuje i, no bo ten nasz morderca jest po prostu postacią taką, której no jakbyśmy zobaczyli go teraz wychodząc na dwór w w ciemnej uliczce, to, to ja bym po prostu usiadł, narobił pod siebie i, i bym prosił, żeby szybko skończył ze mną, bo nawet uciekać bym się chyba bał przed nim. no Ja bym wziął autogę. Widziałem wszystkie twoje filmy. Wszystkie on wielu grał. 118 według IMDB. Ale nie no, jako gliniarz. Właśnie to jest w ogóle ciekawe, bo w rolę tego naszego głównego antagonisty wcielił się Robert Zidar. Jak już powiedziałeś, niestety w tym roku odszedł z tego świata i zauważyłem, że grał jeszcze jedną bardzo podobną rolę. Tutaj mama niekalnego glinę i jeszcze grał gliniarza samuraja w, w takim samym praktycznie kostiumie. Niezła kariera. Grał też w Tango i Cash. Pewnie też w więziennej scenie już nie pamiętam. Także to też podobna rola, chociaż mm -hmm. tam to on pewnie bił ale jak już przeszliśmy do obsady, to w sumie warto by się nad nią chwileczkę zatrzymać, bo akurat obsada w tym filmie jest dość ciekawa. I może właśnie to też przez nią ten film stał się jakoś kultowy. Te nazwiska, ta Clark Cohen i ta obsada. No właśnie. Bo w roli głównej... znaczy yy, Tutaj mamy tak jakby dwóch głównych bohaterów, z których każdy tam jakąś tylko część tego czasu ekranowego dostał. No to w roli tego detektywa, starszego detektywa z policji gra Tom Atkins, natomiast rolę tego młodego policjanta, który został wrobiony, w jego rolę wciela się Bruce Campbell, no. a Bruce Campbell to jest taki koleś, którego no darzy się jakimś kultem. Tak naprawdę nieważne w jakim syfie on by zagrał, to i tak jest ogromna grupa ludzi ludzi na świecie, która się tym by jarała. Bo to jest Bruce Campbell. Tak i właśnie to też mnie w sumie trochę fascynuje, bo wiadomo, że zagrał też w bardzo ważnych dla historii gatunku horrorach, ale sam nie rozumiem dlaczego nawet ja osobiście jakoś tak jaram się jego nazwiskiem, gdy na którymś festiwalu horroru czy na jakimś innym maratonie leciał film My Name is Bruce. No kojarzy film meta o samym brusie, tak? Z brusem oczywiście. To cieszyłem się jak dziecko i do tej pory nucę sobie piosenkę, która się nam pojawiała w tle. One day is his name One day is his name One więc no Campbell na pewno też dołożył swoją cegiełkę do tej kultowości, a Tom Atkins w sumie on niby nie jest, znaczy jest one, poznałem go w Krwawych Walentynkach, które omawiałem z Elin, bo tam też gra w sumie podobną rolę, chyba z tego starszego szefa w miasteczku, ale poza tym w sumie nie jest jakoś ultra znany, nie? No ja, ja jednak twarz kojarzę. i jakbym No tak... ja też, ale właśnie nie wiem skąd, bo przeglądam te filmy i tak, okej. Okay. No kurczę, już wchodząc A, tak. na IMDb cztery pierwsze, które się pojawiają jako takie propozycje okładkowe, no to jest Zabójcza broń, Halloween 3, Ucieczka z Nowego Jorku i mgła. Mhm. Oprócz tego 79 filmów w, w, w jego filmografii. Chociaż, jak tak przejeżdżam, to też po tytułach nie kojarzę od razu, ale to jest. No jest aktor, którego się kojarzy. No. Hmm. Oprócz tego w filmie widzimy Williama Smitha, który kurczę, Ja w ogóle byłem zdziwiony, no bo gęba znana, ale wchodząc w jego filmografię, to jest 273 filmy. Hmm. No. Począwszy od lat 40. W filmie zagrał też Leo Rossi, to jest yy, facet kiedyś też kojarzony, to nie jest jakaś tam pierwszoligowa gwiazda, ale, ale to była znana twarz, który też wystąpił w wielu filmach, tylko że problem jest taki, że akurat część pierwsza ma kilka wersji i ta, która została wydana w Polsce, to cały wątek Leo Rossiego został wycięty, bo on grał asystenta burmistrza, no i właśnie wątek burmistrza i, a, i jego asystenta, bo oni we dwóch pojawiali się w, tam, w kilku kolejnych scenach, łącznie to było jakieś pięć minut czasu ekranowego rozdzielone gdzieś tam w trakcie filmu, no to ich wątek został cały wycięty w tej wersji, którą y, mamy dostępną w Polsce. Ale co ciekawe, Leo Rossi zagra w dwójce. Jak, jak wrócimy do dwójki kiedyś tam w przyszłości, to on tam też występuje i gra... Ja aż tak dwójki nie pamiętam, ale patrząc na zdjęcia, to gra zupełnie inną postać. No, w końcu w jedynce, w, ty, w tej wersji rozszerzonej spotkał go nie najlepszy los, więc <laughs> nie dziwota, że ja inną postać. Nie, nie, nie, to, to burmistrza spotkał zły los. On chyba tam wyszedł po prostu. On chyba nie zginął, nie? jeżeli dobrze pamiętam. Aha, no to. To był ten asystent taki w okularkach. A co ciekawe, no ten wątek akurat, nie wiem dlaczego on został wycięty w niektórych wersjach, bo on akurat był dość sensowny. Tak, to jest chyba jedyny jedyna sekwencja działań naszego głównego antagonisty, która jakoś dobrze współgra z jego motywacją i z tym wątkiem zemsty, bo cała reszta jego działań z tym wątkiem zemsty nie ma za wiele wspólnego. No może poza jednym, właśnie z jedną akcją w biurze, nie wiem, komendanta czy coś takiego. Znaczy cały ten wątek, on nie był jakoś szalenie ciekawy, no to po prostu były przerywniki z burmistrzem i, no i, i tam w ostatniej scenie pojawia się nasz maniakalny gliniarz i ta, tak naprawdę ta scena nawet nie jest pokazana, tylko to tam takie, takie zakończenie, które słyszymy z tła, co się dzieje w tym momencie w, w pokoju burmistrza i w biurze burmistrza, i, i, i to wszystko. No ale y, to jedyne, tak jak mówisz, co miało związek z motywacją y, głównego bohatera, czy głównego złego bohatera. A co ciekawe, jeszcze zapomniałem w tym filmie swoje cameo ma sam Raimi, tak. którego ja nie wypatrzyłem, ale zupełnie jakoś przypadkiem, potem googlując sobie na to wpadłem, a on ma całkiem spore to cameo. czy znaczy, to nie jest jakaś gigantyczna rola, ale to też nie jest takie tylko sobie gdzieś tam mignięcie w tłumie, bo on gra reportera podczas parady zorganizowanej z okazji Dnia Świętego Patryka i Święta Policji. Więc Święto Policji przebiega bez zakłócenia, aczkolwiek spodziewano się odwołania parady ze względu na przypadki bestialskich morderstw. Ale ostatnimi czasy nienawidziły to miasto. No i on tam relacjonuje to dla telewizji to są takie dwie dość krótkie sceny, ale ma tam, jakieś tam jakąś kwestię dłuższą wypowiada, także, także przez chwilę na tym ekranie go widzimy. I to taki kolejny smaczek. Tak jak mówisz smaczek, fajna rzecz nie zmienia faktu, że całość jest zła. I teraz tak e, przejrzałem się swoje notatki. Tam mamy jedną taką długą sekwencję, gdy e, akcja jest furgonetką, nie? taki ala pościg i nasz antagonista prowadzi furgonetkę, a jego, jedna z jego ofiar jest w środku. I tam na przykład, e, aby podnieść dynamizm i dramatyzm sceny, to ta osoba, która jest w środku w furgonetce, e, podnosi się co chwilę. A że to jest pościg, no to ta furgonetka jedzie, skręca i ta osoba pada co chwila na twarz, wali gdzieś tam o ścianę zamiast leżeć po prostu do końca aż ten, ta furgonetka się zatrzyma to tak podnosi się, wali o coś upada, podnosi się, wali o coś upada i to był już ten moment w którym sobie powiedziałem, kurde nie no to jest masakra jakaś no to ja chyba dużo takich momentów miałem znaczy tak, ale wiesz, bo tutaj jeszcze ta akcja się powtarza, nie wiem ile, ten, 4, 5, 6, 7 razy pod rząd. I no niestety... Właśnie nawet nie wiem teraz, czy możemy to polecić, bo z jednej strony niby wypada znać. No to jest taki ciężki film do polecenia. Jest Campbell w ważnej roli, ale... <gryw> może do piwa. Ja ogólnie, no tak jak mówię, no, to, to, to był strasznie... Głupi film, to, to był strasznie taki słaby, wielokrotnie źle zrobiony film, ale strasznie miło mi było do niego wrócić. Tak naprawdę u mnie czarnie prysu tego filmu i ja z wielką przyjemnością sięgnę jakoś tam w przyszłości po kolejne części. Sięgniemy pewnie, nie? Sięgnę. Okej. Okay. Wypowiedz się o pierwszej póki możesz. <głos> no ja też mam raczej mieszane uczucia, bo... Znaczy u mnie to nie są mieszane uczucia, ja, ja swoje uczucia doskonale znam w stosunku do tego filmu, po prostu nie wiem, czy znam jakąś osobę, której byłbym w stanie to polecić i której by się to spodobało. Znaczy pewnie w naszym tam środowisku znalazłbym nie jedną, ale tak, żeby, nie wiem, puścić to rodzinie czy, nie, nie. czy normalnym, normalnym znajomym, czy zanieść do pracy czy <śmiech> i pożyczyć komuś, czy, nie wiem, uczniom zanieść, to w ogóle ja nie wiem, jakie my w dzieciństwie takie filmy oglądaliśmy te lata, kilkadziesiąt lat temu, to fajne były, że takie coś mogliśmy sobie oglądać. Teraz tak mam wrażenie, że to nie jest film dla dzieci za bardzo. <śmiech> no a to mi jest podobnie. Mówiłem mieszane, dlatego, że no właśnie był jakiś tam sentyment teraz, z jednej strony trochę się zawiodłem bo ten klimat nie jest już tak mocny jak go wspominałem tego lęku nie było już aż tyle no są, jest kilka fajnych momentów w środku, ale ten finał znowu jest taki jakiś rozwleczony byle jaki i poza tym jeszcze jakiś czas temu gdyby ktoś się mnie pytał o stare kultowe w jakiś sposób ale nie najlepsze filmy grozy, właśnie takie horrory klasy B, to pewnie bym wymienił też maniakalnego glinę, a teraz nie wiem, czy bym go wymienił, bo nie wiem właśnie, czy warto to rozprzestrzeniać. Myślę, że warto wiedzieć, że coś takiego istnieje i że jakoś tam maczali w tym palce Cohen Bruce czy Sam. Ale na tym można swoją przygodę z tym filmem zakończyć. Jak ktoś go nie zna, to w sumie jakoś strasznie dużo nie stracił. I niestety to też nie jest jakiś film, który by się super nadawał na imprezę, czy coś takiego, To nie jest nie wiem, No nie, bo to, to, to, to ma jednak taki dosyć, to ma trochę cięższy klimat. To, że on ma głupie tak. dialogi, to, to, to nie jest taki, żeby siedzieć i, i się kulać przy nim ze śmiechu. No właśnie i stara się być na taki poważny i pokazywać to, że ci bohaterowie są tam osaczeni i mieszkańcy Nowego Jorku też tam nie wiedzą co się dzieje i też ta powaga jest w porządku. To nie jest tak, że ta powaga jest właśnie absurdalna, groteskowa i że budzi śmiech. Nie, tylko przez to, że to jest po prostu tani, nie najlepszy film ze średnim scenariuszem, a do tego poważny, no to nie nadaje się nawet do takiego jakiegoś popijania i komentowania na imprezie. Dlatego no niestety nie polecam jakoś szczególnie. No, Szymas tak w ogóle to problemu nie będziesz miał. Nikt cię na pewno nie spyta o przedstawicieli dobrych z tamtego okresu i nie będziesz musiał polecać maniaka, bo... Bo co? No bo nie. Aha, to dobrze wiedzieć. To... Nie będziesz miał okazji. To dziękuję Ci, Mando, za kolejną rozmowę. Za to, że wróciłeś. Dziękuję Ci również. A Wam, kochani, życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i mam nadzieję do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Uff. Dobra, Mando, a teraz yy, no, koniec jaj i kończymy tę zabawę. Nie, nie, nie Szymas, nie ma takiej opcji. Tak, no i niby co teraz zrobisz, co? Odwiesz mi łeb, tak jak w i Jeremu? No, najpierw przypomnę ci twoje prawa. Że co, o czym tu w ogóle człowieku? U... U... Be... Be. U... Masz prawo zachować milczenie. U... U... U. U... Na zawsze. Uch! muszą na kolejny nadchodzący podcast. Siema? No siema. Zająłeś się już tym ciałem? No to tutaj sobie leżę, no patrz tu. E... E... Co to jest? No jak to, co No masa nie poznajesz? No zobacz. No tutaj ma buzię, no spójrz. O. A, a co on taki mm, spiralny? A co, to jakiś problem, że on jest taki spiralny? No zobacz, jak ładnie wygląda jako spiralny szymas. Spirale są wszędzie wokół nas. Muszle, ślimaki, sprężyny, taśmy klejące wiry, wodne trąby, powietrzne słoje na drzewach, schody w wieżach, eee. Ojej, widziałeś swoje linie papilarne? No zobacz, wszędzie są spirale. Dobra, dobra, czaję. Czaisz? No dobrze, no w siwuchu też masz ślimaka przecież, więc wszystko. Nie no, kumam, spoko. Nie było tematu, po prostu się go pozbądź. Spoko załatwione. Dobra, to na razie. No, cześć. Jej, ale dobrze jest być spiralą. No i itemowy pojawia się w k się id. No tutaj uzum to są te ale nad tym jego żyją w sposób i według Eddie jest wiązanie jako jego a ukość zagen podani e, i ta była bardzo na to se porusie jakże i jak się naszyło nie w takie takie brzywe falowięknie ale to jest fikacja tego e, <głosy> <głosy> nie czy się to bupert chciał <głosy> Nie wiem, to zrobić tak To możesz sobie później dograć, nie? O ja o! Nie, to był głupi pomysł. Hmm, dobra, znaczy, nie wiem, jak ty, o, jak cię to zabolało, ale dobra, brzmiało dobrze. Maniak. Masz prawo... Z ja, ja nie umiem tak powiedzieć, no. Masz prawo zachować milczenie. Pomyśl, że mówisz to do swojej dyrekcji w szkole. Witaj się mas. Maniak. Mm. To może ci wejdę. No wejdź, bo ja coś nie wiem jak na stronę iść. Maniak. To, to, to, to po drugie, a po trzecie... Maniak. Najpierw... Maniak. Uff. Dobra, Mando, a teraz yy, no, koniec jaj i, i kończymy tę zabawę. A ty mi musisz wkleić ten. drugą część tego, co ja mam mówić. Maniak. Masz prawo zachować milczenie. Na zawsze. Może mocniej trochę. Maniak. Masz prawo zachować milczenie. Mando! Na zawsze. Mogłeś sobie odstrzelić jaja.